Nowiny 27 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. A jak tam z Szymonem? A, Szymon nie, nie, nie jest aktywny na Skype'ie. Próbuję do niego może zadzwonić. Poczekaj, to, to to trzeba ściszyć na razie, bo będzie nam tutaj. Jest z nami również e, Tadeusz. Witam bardzo nam miło i mamy też gości e, może spróbuj Tadeusz zapytać pana skąd przyjechał where do you come from where do you come from to ask uh, i originally come from new zealand from new zealand live... wow Sadly, my polish hasn't caught up with my my knowledge of poland okay but um how I've... long we, will you stay here i've been here a year mm -hmm. and um Wikipedia has been very important for learning mm -hmm. a lot about the place. So I've I've walked around and not found things in English Wikipedia and looked them up in Polish Wikipedia. Uh -huh. Found a great deal of detail and then sometimes I've copied it back into English Wikipedia. That's so great. It's been very informative. Uh, are you going to WikiMania uh, in London? No. No. <laughs> no, no, no, ok. Sitled here for a while. Ok, thank you. Lovely place. Thank you. E, I mamy też już trzeci zespół, nie w komplecie, ale już większość zespołu się zebrała, trzeci zespół Wiki Ekspedycji 2014. No ale może najpierw opowiemy o tym, co w dzisiejszej audycji będzie można usłyszeć. Najpierw opowiemy o tym, co tutaj się będzie działo, czyli warszawskie otwarte wiki spotkania numer 9, ulica Gałczyńskiego 12, zapraszamy. Jeśli ktoś nas w tej chwili słyszy na żywo, to może zajrzeć. To jest niedaleko Nowego Światu. Eee, Rocznice, losowanie. To słowo na razie. Można zgłaszać propozycje notatek na Facebooka. To też o tym dokładniej opowiemy. No i z Wolnej Kultury informacje. Urzędnicy, publiczni, a prawo autorskie. Udostępniłeś drogówkę, masz problem. Pewnie jakiś artykuł. Linuksiarze to ekstremiści, których lepiej śledzić. Nowy wyciek do ONSA. E NSA to jest. E to jest jakaś amerykańska administracja. Mm -hmm. e kto przygarnie sieroty, to bardzo też ciekawy e temat na koniec. No to cóż, to zaczynamy. Jak tam Szymon się udało się połączyć z Szymonem? No Szymona na razie nie widzę. Na Facebook twierdzi, że jest na komórce, ale Facebook nie jest tu wiarygodny. A Skype, na Skype go nie widzę. Może Szymon jedzie po prostu do nas. Może. Niewykluczone. A na, fej... na, na Skype jeszcze mamy Andrzeja Soczówkę podłączonego. No właśnie i jeszcze miał się z nami próbować połączyć yy, Tadeusz Mężyk chyba. Dobrze pamiętam imię? Marek mm, czy Tadeusz? Nie pamiętam niestety. No dobrze, to będziemy czekać. Co nam się przydarzy, to postaramy się to ogarnąć. Warszawskie otwarte wiki spotkania. Dzisiaj właśnie tutaj z faktycznego Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 program jest taki, że no właśnie w tej chwili nagrywamy nowiny i nadajemy je na żywo w strumieniu wiki Radia. Można ten strumień znaleźć na stronie pl.wikipedia.org, jeśli ktoś chce uczestniczyć na żywo, ale później w nagraniach oczywiście, tak jak zwykle w podcastach można sobie audycję pobrać. Później, a, no. tu mi się odzywa, że to właśnie Wojciech Tadeusz Mężyk jest u kolegi na Skype'ie, jako to soczówka. On, no tak. no dobrze, czyli mamy go, tak, tak. <grych> na linii. Czy będziemy się łączyć audio, czy tylko na tekście? Możemy spróbować, tekście? on mówił, że spróbuje się połączyć, także możemy próbować. Będziemy mieli do niego pytania a propos podsumowania y, miesięcznego zeszłego miesiąca. To jest właśnie ten użytkownik, który śledzi rankingi polskich stron Wikipedii i opisuje skąd się biorą takie dziwne pomysły na, na, na wysokie pozycje w tym rankingu. To znaczy, to nie są pomysły, tylko po prostu tak, tak ludzie wchodzą i oglądają. O, jak za głośno. Ja halo, halo, halo. Halo, słyszymy się. Słyszymy o, się. Świetnie. To może ja tylko wyłączę strumień. Czy to by ano, Będziesz miał echo duże, tak, jakbyś miał w strumieniu, to by było, to by nam przeszkadzało chyba. No tak, to właśnie, dobrze. to może troszkę złamiemy ten program i e, poprosimy cię o e, opowieść o tym, co to się działo w, w czerwcu. E, Trends of Wikipedia, bo ty śledzisz to dokładnie, my tutaj próbowaliśmy tak jakoś niezgrabnie opowiadać o tym, skąd się biorą, w tym rankingu niektóre hasła i no to oddaję Ci głos w takim razie, słuchamy. Tak, moment. Ja patrzę tutaj na dziesiątym miejscu jest Noc Kupały, no to chyba nikt się nie dziwił, że, że Noc Kupały, która była właśnie 20. No, tak, Noc Kupały przypada w czasie... Najkrótszej nocy w roku. To znaczy współcześnie to wypada około 21-22 czerwca i wtedy była właśnie oglądalność tego hasła. Najwyższa: 127 125, ale to do dzisiaj. A, a właśnie. To do dzisiaj. Mhm. Ja sobie zrobiłem notatkę właśnie z, według stanu na ostatni dzień czerwca i wtedy właśnie na dziesiątym była noc kupały, to się nie zmieniło. To się nie zmieniło. A właśnie, czy można takie sobie statystyki obejrzeć na konkretny dzień, czy to jest niemożliwe w, tym, w tych statystykach? Czy to trzeba sobie no, tak notatkę zrobić? W tym zrobić? momencie to, co teraz nam wyświetla te wiki trendy, są do chwili obecnej. No właśnie. Czyli ostatnia doba, ostatni tydzień i ostatni miesiąc, licząc do chwili obecnej. Mhm. i rok chyba też jest tutaj, tak? Czy nie? Czy no rok to tam nie było. Zawsze na koniec roku jest takie podsumowanie. Aha. No to co masz na dziewiątym w takim razie? Na dziewiątym miejscu była Małgorzata Braunek. No i nadal jest. Która mhm. zmarła 23 czerwca i po jej śmierci odnotowaliśmy właśnie duże zainteresowanie. Na ósmym miejscu Kostaryka. I tutaj jest taki. Ale poczekaj, taki... poczekaj, przepraszam, że ci przerwę, ale tutaj przy Małgorzacie Braunek pojawia się trzynasty posterunek. Czy, czy ona brała udział w tym filmie? E, prawdopodobnie gościnnie. Aha, no bo całkiem dużo wyświetleń było z, z powodu właśnie tego hasła. Witamy, witamy, zapraszamy. Niestety nie ma tutaj możliwości podsłuchu, żebyście słyszeli, co jak my rozmawiamy przez internet, bo mamy w tej chwili na antenie kogoś i no i my słyszymy w słuchawkach, ale wy nie słyszycie tutaj na żywo na sali. No, ale to przepraszam, może następnym razem uda się to poprawić, głośnik jakiś zamontować. Dobrze, czyli mamy, czyli ten 13 posterunek to tak nie, nie, nie za bardzo wyjaśniony. No nie za bardzo wyjaśniam. No tutaj trzeba też dodać, że te powiązane, to y, y, autor tych wiki trendów próbuje jakoś związać ze sobą wejścia na różne artykuły, jeżeli one są wzajemnie podlinkowane. Jest takie założenie, że jeżeli są, y, z, którego jest, z któregoś oglądanego jest link do drugiego, to być może czytelnicy byli zainteresowani i jednym, i drugim. Na przykład, jeżeli ktoś oglądał stronę o tygodniku Wprost i oglądał stronę o redaktorze naczelnym, Latkowskim, to prawdopodobnie było powiązane. Natomiast może się tak zdarzyć, że jest ten link przypadkowy i ludzie, którzy patrzyli na artykuł o 13 posterunku, to w ogóle nie była ta grupa ludzi, która interesowała się Małgorzatą Braunek. Mhm, czyli coś innego mogło wzbudzić zainteresowanie mogło tym hasłem? Mogło być coś innego. Mhm. To jest no tylko tak. taka podpowiedź. No dobrze, a co masz na ósmym? Na ósmym, jak już mówiłem, jest Kostaryka. A, u nas Brazylia, proszę bardzo, to się zmieniło. Tak, to no. znaczy, że Brazylia w trendzie spadkowym. Czy e... mam link do tej twojej notatki? Jest na Facebooku. Na Facebooku, to jakbyś to... Na moim Facebooku jako notatka. Aha, to jakbyś to później podlinkował nam do spisu w audycji. Nie, na, nie, na Wiki. to zaraz znajdziemy. Tak, skoro. dobra. Mhm. Sorry, tak, bo przerwałem. Właśnie tej Kostaryki, no to e, w naszych statystykach oglądalności Wikipedii ładnie widać, że ludzie, kibice mają potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej o państwie, którego reprezentacja właśnie rozgrywa mecz. No to z, bardziej dotyczy tych egzotycznych dla nas krajów. Więc w czerwcu szukano informacji o Chile, o Kolumbii, o Nigerii, pamiętam, że o wybrzeżu kości słoniowej, no ale w, w pierwszej dziesiątce to tylko znalazła się Kostaryka, no i gospodarze Brazylia. I co dalej, My następny? Pozycja? Dalej, dalej mamy na siódmym miejscu Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010. Czyli, czyli poprzedni. Poprzedni Mundial, który był w RPA w 2010 roku. Czyli kibiców interesuje też troszeczkę historia, nie tylko bieżące rozgrywki. I tutaj te Mistrzostwa Świata 2010 miały trochę ponad 140 wejść przez cały miesiąc. Na szóstym miejscu w czerwcu była Brazylia, czyli organizatorzy tegorocznych mistrzostw, a najwyższa oglądalność była w dniu otwarcia 12 czerwca. Dalej, dalej na piątym miejscu jest Polska. To nie trzeba komentować jak zwykle wysoko. Tradycyjnie. Mhm. Tradycyjnie. Na czwartym miejscu mistrzostwa świata w piłce nożnej. To jest ten nasz artykuł zbiorczy, czyli synteza wszystkich dotychczasowych rozegranych Mistrzostw Świata. Na trzecim miejscu Dzień Ojca. No u nas też. Tak, to już chyba wyjaśniałem w poprzedniej audycji, że w takich krajach jak Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Holandia czy Stany Zjednoczone Dzień Ojca przypada w trzecią niedzielę czerwca czyli to było 15 czerwca, no a w Polsce 23 czerwca. I w te właśnie dni było najwięcej odwiedzin. 15 czerwca odnotowaliśmy 40 tysięcy wejść, a 23 czerwca 80 tysięcy wejść. Na drugim miejscu w czerwcu Heartbleed, to jest ta luka bezpieczeństwa w w oprogramowaniu to zagrożenie. Z tym, że nie wiem dlaczego akurat w czerwcu, bo to nie był żaden y, czerwcowy news, tylko odgrzewany kotlet sprzed dwóch miesięcy. To y, Ta informacja o tej luce bezpieczeństwa pochodzi z y, kwietnia. Może odbiła się echem gdzieś w czasopismach no, w jakichś gdzieś albo Gdzieś w gazetach. jakimś serwisie w Onecie y, przywołano i stąd właśnie takie duże zainteresowanie. No i jeszcze zostało pierwsze miejsce. Tutaj bardzo duża przewaga nad pozostałymi. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2014. No Tutaj było blisko 8000 wejść w ciągu całego miesiąca. 855 mamy w tej chwili Czyli na, dzisiaj. Mhm. na dzisiaj z ostatniego miesiąca. No fajnie, to dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą relację. Zapraszam Cię do takiego spotkania raz w miesiącu po i, i zaprezentowania takiego podsumowania. Jeśli znajdziesz czas, to będzie nam bardzo miło, bo Ty się tym zajmujesz od, od jak dawna, opowiedz nam. No, czy to jest taki mój konik wszelkiego mhm. rodzaju statystyki y, dotyczące Wikipedii, a tutaj z, te statystyki mają taką szczególną zaletę, że po prostu są na bieżąco odświeżane. Tak, co kilka te, te godzin, więc można mhm. obserwować w czasie rzeczywistym, co się dzieje z naszymi czytelnikami, że tak powiem. No ale mam nadzieję, że one tak nie znikną, jak inne tabele statystyk znikają. Znikną, wszystko, wszystko zniknie w internecie. <laughs> tak, wszystko zniknie kiedyś. Ostatnio właśnie y, była dyskusja na temat tego, że różne rzeczy znikają i po raz kolejny był podlinkowany serwis archiwizacyjny. Gorąco polecam korzystanie. Jest coś, się przestałem mhm. słyszeć? Nie, jest wszystko. Jest wszystko. Banku, Serwis z, z archiwum właśnie jest na stronie o martwych linkach po, podlinkowany, mm -hmm. gdzie można zapisać stronę, która ma zostać zachowana. Tak tak tak, tak, tak, tak, mm -hmm. to ten serwis. I jest też jeszcze drugi, archive IS islandzki. To tego nie testowałem. No właśnie, to on tam mniejsze ma obciążenie, więc czasem łatwiej tam coś z, zrzucić do archiwum. Dobrze, to bardzo Ci dziękujemy w takim razie i zapraszamy za tydzień. Linka zaraz spróbuję odnaleźć. Tutaj, linka do tego, co było. No to świetnie. No i do usłyszenia w takim razie za miesiąc. No być może, znaczy ja jeszcze zostanę może a na bardzo antenie. Proszę. Mhm, bardzo proszę, oczywiście. Jeżeli zapraszam. będzie coś do skomentowania to się włączę do rozmowy, a jeżeli nie, to będę siedzieć cicho. Dobrze, fajnie. E, więc tak, o warszawskich otwartych w ich spotkaniach, to nie wiem, czy coś jeszcze mamy do powiedzenia. E, no o 17... Nie, o 15.30 będzie wykład Jakuba Wozińskiego pod tytułem, czy to musi być państwowe? No oczywiście nagramy ten wykład i będzie też dostępny w nagraniu, ale można go będzie na żywo u nas posłuchać. A od, od 16.30 właściwie zaczną się warsztaty i ćwiczenia z wiki kodu i edytora wizualnego. A jeszcze wcześniej o 15.00, jak skończymy audycję, spotyka się trzeci zespół wiki ekspedycji. No to chyba tyle, jeśli chodzi o wiki radio. Rocznice losowane. Właśnie to jest nowy pomysł na to, żeby rocznice, które pokazują się na stronie głównej, nie tylko, w kalendarzu. również ostatnio się pojawiło rozszerzenie, znaczy w postaci szablonu, że można z dowolnych, z dowolnego spisu losować rocznicę, so, znaczy losować sobie elementy wybrane, wybraną ilość elementów, yy, i to właśnie jest, zaczęło się od tego właśnie od strony głównej, tak jak mówisz, ale potem ten mechanizm jest coraz yy, bardziej robiony plastycznie, że można go stosować też w portalach, bo w no portalach właśnie. też są takie rubryki. A czy to wynika z tego, że coraz mniejsze zaangażowanie jest wikipedystów w tworzenie tego, tych rocznic, czy, yy, to czy znaczy... że były spory na temat tego, co ma No na tutaj ja się włączę, bo właśnie mhm. ja się tym zajmuję, Aha. rocznicami. No i niestety jest taki problem, że ręczna rotacja tych rocznic jest dość czasochłonna i pracochłonna. Mm -hmm. Przyjęliśmy taką zasadę właśnie rotacji, czyli żeby co roku pojawiało się coś innego, żeby zestaw rocznic widoczny na stronie głównej był inny niż w roku ubiegłym i żeby był inny niż ten, który pokaże się znowu za rok. Z tym, że jest to właśnie troszeczkę zajmuje czasu, żeby przygotować taką, taką ekspozycję i znacznie łatwiej byłoby mieć wcześniej gotową bazę, z której już byłoby odpowiednie rzeczy pobierane i o północy samoczynnie automatycznie by się to wyświetlało na stronie głównej. Mhm. Czyli to nie jest problem tego, że jest mało chętnych do, do to stworzenia? To znaczy, to przede wszystkim jest nie bardzo sensowna praca, tak, no. żeby wybierać coś, co można w łatwy sposób, znaczy w łatwy, w dający się wylosować sposób zrobić. Także no. wydaje mi się, że to losowanie jest bardzo tutaj dobrym rozwiązaniem i dzięki temu wikipedyści mogą się z, zająć też innymi rzeczami, które, których się jeszcze nie da zautomatyzować. No ale dyskusja jest tutaj olbrzymia na ten temat. A tak, czy... ponieważ no, jak każdy nowy pomysł, każde nowe rozwiązanie techniczne ma pewne problemy do przezwyciężenia i w tym właśnie wątku było to omawiane. No właśnie widzę. Bardzo dużo tutaj rzeczywiście zgromadziło się chętnych do dyskusji. No i chyba dzięki temu to będzie dobrze działać. Czy to już działa, czy jeszcze to są? To jeszcze nie działa, ponieważ musimy najpierw przygotować stosowną bazę danych. Jest z czego, ale chcemy, żeby ona była raczej taka wiarygodna, sprawdzona, żeby nie było tam jakichś przekłamań historycznych. Myślę, że może to wystartować na 1 sierpnia. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no to chyba fajnie ruszać z takim terminem, żeby wiadomo było od kiedy. O, nawet widzę, że tam w tych rocznicach, jako że są pliki używane, jest też przewidziane, że będzie plik audio. Mhm, Zasowy, tak? tak to znaczy dopasowany do danego wydarzenia. O kurczę, tak. To... Tak właśnie, bo pierwotnie było coś takiego, że tylko obrazki, ilustracje czy zdjęcia, ale spostrzeżono, że można ilustrować również plikiem dźwiękowym. Na przykład jakimś fragmentem utworu muzycznego, jeżeli jest rocznica związana z kompozytorem. No, oczywiście. Tych nagrań jest sporo. One nie są tak dobrze skatalogowane, ale można odnaleźć, bo są bardzo, w bardzo różny sposób katalogowane. Kiedyś szukałem właśnie nagrań i okazało się, że tam, gdzie powinny być, to nie znalazłem ich, ale potem była cała masa w innej kategorii zupełnie. Także no fajny pomysł, bardzo się cieszę w takim razie i, i wszyscy będą chyba zadowoleni z tego, z tej zmiany. Czy są jakieś zagrożenia, czy ktoś tam był przeciw, bo tak nie, nie, nie zauważyłem. No wyjdzie, wyjdzie jak, jak to wdrożymy, no ale w razie czego zawsze można wrócić do tradycyjnego, ręcznego sposobu jeżeli by pojawiły się jakieś e, nieoczekiwane problemy. Tak, ja tutaj miałem wątpliwości co do imienin, które są bardzo słabo użytłowione y, na, w naszych artykułach, a mimo to pojawiają się potem na różnych listach i w zasadzie y, w większości przypadków chyba nie wiadomo w sumie skąd są wzięte, o ile nie są wzięte w ogóle z kalendarza, bo, bo tak też może być. No, tak się zdarza, ponieważ nasi czytelnicy y, dopisują różne y, albo daty imienin do hasła o danym imieniu, albo do y, danego dnia w kalendarzu y, solenizantów, i to czasem rzeczywiście mogą być dane nieużyduwione. Dobrze, to przejdziemy do następnego tematu. Istotny dla wszystkich wikipedystów edytujących, jak i dla członków stowarzyszenia, tych, którzy interesują się tym, co się dzieje w naszym środowisku, można zgłaszać propozycje notatek, które będą ogłaszane w serwisach społecznościowych. To powerek 38, czyli Jarosław Błaszczak, który opiekuje się naszym Facebookiem, Zrobił bardzo przyjazne takie miejsce w Wikimedia, Wikimedia Polska na, sto, na stronach naszego stowarzyszenia, gdzie można zgłosić po prostu temat, który, o którym warto powiedzieć użytkownikom Facebooka, Twittera, YouTube'a, naszego bloga, no i jeszcze paru, paru innych miejsc. No tak widzę, że tutaj najbardziej to rzeczywiście na Facebooku chyba żyje. Polska Wikipedia. No tak, na Twittera są, zdaje się, przekopiowywane wiadomości z Facebooka, w sensie nawet automatycznie. A to się tak da. No? Z tego, co tu widzę hmm. yy, i przekazuje wszystkie statusy na, na Facebooka, także... Yy, a, na Facebooka przekazuje statusy, czyli odwrotnie, w drugą stronę. A, z Twittera. Z hmm. Twittera na Facebooka, tak. No właśnie, ciekawe, czy w drugą stronę to działa. Nie wiem, nie, nie badałem tego mechanizmu. Jest jeszcze konto na YouTube, ale nie używane obecnie. Znaczy są tam jakieś stare filmy, a nic nowego się nie pojawia. A wiadomo kto ma do tego dostęp? Y Akurat tu nie jest zapisane mm -hmm. kto ma dostęp, bo do pozostałych kont właśnie teraz pojawiły się zapis, kto ma do czego dostęp. Właśnie blog na przykład też nie działa blog.wikimedia.pl nieaktywne od lutego 2013 roku. Gdyby ktoś był zainteresowany, żeby uaktualniać bloga, no to zapraszamy. Ja jestem zwolennikiem raczej, żeby Facebooka traktować jako takie medium dodatkowe, a nie, a nie główne. I, I główne to powinny być nasze strony i ewentualnie blog stowarzyszenia właśnie powinien być takim, takim źródłem informacji dla Facebooka i dla innych społecznościowych. No, ale... no tak, ale chyba nie mamy tyle materiału po prostu, żeby pisać i na Facebooku, jeszcze do tego dłuższą, bo głupio było, jakby notka na blogu była krótsza od wpisu na Facebooku, w związku z tym to no będzie właśnie, ciężko no zrobić. Facebook ma to do siebie, że tam nawet taką krótką bardzo informację można zamieścić i nikogo to nie razi. Znaczymy nawet, blogu wy, nawet wypada na Facebooku krótką wiadomość chyba, bardziej a, zamieścić. A w blogu no to nie wypada, właściwie tak, tak się przyjęło chyba, że to, to raczej powinien być jakiś artykuł, czy coś bardziej rozbudowanego z ilustracjami. No tak, z że, z dwa kapity, że dwa kapity by się przydały. No właśnie, więc e, jeśli ktoś jest chętny, to proszę skontaktować się z, z Jarkiem, z Powerkiem 38, no i oczywiście też pozostają jeszcze tutaj Google+, Plus do e, zagospodarowania Nasza Klasa i Blip na przykład, to nie wiem co to jest w ogóle, Blip z Wykopem się połączył i... <głos》> Oba tematy dosyć. No, Wykop to wiem co to jest, ale, ale Blip. Blip to jest, to był kiedyś taki mikroblog, czyli serwis, gdzie można było blogować inform, no, notkami o bardzo krótkiej treści. A, czyli takimi do, do, do Twittera podobnymi pewnie. Taki podobny mhm. do Twittera, tylko że polski. No i niestety Blipa już nie ma A nie w tej ma. chwili. Ale w ogóle nie ma Blipa? Czy Aha, z Wykopem się połączył, tak? Połączył się z Wykopem. Ktoś, kto był przedtem użytkownikiem Blipa został przeniesiony do mikroblogu Wykopu. Mhm. No wiem, że angielska wersja Wykopu się cieszy bardzo dużą popularnością. No zresztą więcej użytkowników jest pewni, którzy... I bardzo też ciekawie śledzić, co tam jest wykopywane, czyli co, co tak naprawdę ludzie oceniają jako coś fajnego, bo to trudno inną kategorię przypisać. Nie, nie wiem, czy wartościowego to wcale nie po coś co Myślę, jest że fajne. fajnego tutaj najbardziej pasuje. Mi ta formuła wykopu jakoś nie przypada do gustu. To jednak wolę bardziej takie spersonalizowane źródła informacji, gdzie dochodzi do mnie Pisane to, co mo... sobie zamówiłem, mm -hmm, tak? Jakiś RSS, możne, tak. No kanał Facebookowy, chociaż też ostatnio o, dziwne rzeczy czasami się pojawiają. Nie wiadomo skąd albo się coś nie pojawia, co powinno, także tutaj tutaj jest... No ale właśnie dzięki temu, że Powerek tutaj zrobił stronę o mediach społecznościowych w Wikipedii Polskiej, no to dzięki temu wiemy, czego brakuje, czego nie ma, co jest i, i dzięki temu ktoś, kto chce w tym temacie zadziałać, a nie wie, czy komuś nie wejdzie w paradę, czy ktoś już tym się nie zajmuje, no to tutaj będzie miał dokładną informację, link jest już w notatkach do naszej audycji oczywiście, także Zapraszam do skorzystania i skontaktowania się z Jarkiem. Kolejny temat. Urzędnicy publiczni a prawo autorskie. Tak, tutaj by nam się Szymon przydał do skomentowania tego. Spór szedł o to, czy to, co robią urzędnicy, może być przedmiotem prawa autorskiego. Niektórzy chcieliby, żeby, żeby było, bo się czują jako twórcy pracujący dla urzędu niedocenieni. No tutaj chyba właśnie to prawo określa, że jeśli to jest wynikiem pracy i nie ma w związku z tym jakiś twórczego, twórczego charakteru, to chyba to wtedy nie może być. To tak? znaczy, a jak ma twórczy charakter, a jednocześnie no jest wynikiem pracy, tak? No tutaj twórcy się oburzają, albo twórcy, albo jakaś znowu organizacja, także... No to jest kwestia pewnie do dłuższej dyskusji, co, co jest w takim układzie, a co nie, nie, jest, nie może być traktowane jako utwór, w tej chwili chyba nic nie może, tak, według prawa, a, a dużo rzeczy jest traktowane jako utwór, bo, bo się nie pojawiają nigdzie, tak, a jak człowiek mhm. chce się do tego dostać, to musi zapłacić pod pozorem opłaty za reprodukcję, w sensie za ksero, tak, a te opłaty za ksero są czasami dziwnie duże. Mm -hmm. No to może nam się uda poprosić Szymona za tydzień albo za dwa tygodnie. Jeśli będzie, to wtedy może omówimy dokładniej ten temat, jeśli on będzie chciał do niego wrócić. No i kolejny temat. Udostępniłeś drogówkę, masz problem. Co to jest? To jest kwestia informacyjna agencja radiowa pozwów kolejnych o, o różne udostępnienia i ogrożenie sądem za, za właśnie za to, że się udostępnia takie rzeczy w internecie. jako... Ale drogówka, to co to jest? Jakiś taki program telewizyjny, to, to gdzieś było emitowane. Ja tego nie oglądam, także nie znam tego programu, ale, ale za te programy właśnie podobno się ostatnio bardzo próbują sądzić. Dane ponad 100 tysięcy internautów są już w rękach prokuratury. O kurcze, no to... Być jak Kazimierz Dejna, Drogówka, Obława, Last min Minute, tak. Mm -hmm. Czarny Bycie Czwartek. Kazimierz Dejna i Drogówka, tak. No, no także, y, także... Do współpracy z prokuraturą zmuszeni zostali najwięksi dostawcy internetu. Tak, właśnie to jest ten problem, że operatorzy muszą dostarczyć tych informacji do prokuratury o tym, mm -hmm. co kto ściąga trzej z nich w rozmowie z gazetą przyznali, że dostali wezwania do ujawnienia nazwisk abonentów nawet. Czyli szykuje się pewnie jakiś pokazowy proces na propos właśnie łamania tego typu praw autorskich. Ciekawe. Zobaczymy, będziemy śledzić temat, co się będzie z tym dalej działo. Kolejna rzecz to linuksiarze to ekstremiści, których lepiej śledzić. Tak twierdzi Nsp. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, amerykańska, mm -hmm. chodzi o pewną konkretną dystrybucję Linuxa yy, i chodzi o ludzi poszukujących informacji na temat sieci Tor. I oni są z automatu według jakichś tam wewnętrznych procedur tej agencji tak, jak tylko usłyszałem o tej sieci Tor, to od razu skojarzyłem, że to jest idealne miejsce, dla, bo to, to ma być, może wytłumaczymy na czym polega Tor, to jest taki czat, ale... Podobno bardzo zabezpieczony i bardzo bezpieczny właśnie, że znaczy to służby specjalne nie mają do niego dostępu i że nie to się tylko odbywa czat. komunikacja w jakiś sposób, Kom no, no nie tylko, ale no, no, czat, czyli To jest irct, cały na... internet, bym powiedział, Aha. z innej strony, tak? Bardziej zahasłowany, za jakieś tam są zabezpieczenia, żeby nie dało się śledzić różnych połączeń, żeby nie dało się hmm. podać takich nazwisk, jak tutaj zażądali przed chwilą od... Y od tych, którzy, od operatorów, tak, to Tor przed czymś takim zabezpiecza. No właśnie, tak, jak to usłyszałem, to od razu stwierdziłem, że w takim razie to będzie miejsce, w którym najbardziej będzie śledzone przez, <grym> przez właśnie służby specjalne, no bo jeśli ktoś chce uniknąć kontroli służby specjalnej, no to ma jakiś pewnie powód i dlatego te służby pewnie się dokładniej przyjrzą właśnie tym, którzy próbują uniknąć. E, jakiś czas temu właśnie człowieka, który korzystał z Tora, ale nie zachował odpowiednich warunków bezpieczeństwa, jakieś tam za krótkie hasło sobie wy wymyślił, albo gdzieś tam podał to hasło w sposób nie, niezbyt przemyślany, właśnie go, go za coś tam złapali. Ale tak, no to jest, to jest takie miejsce, gdzie są ludzie ceniący sobie prywatność i mam wrażenie, że coraz popularniejsze, bo pojawiają się właśnie gdzieś informacje o to, że nawet w takich dosyć popularnych, typu Komputer Świat, typu mm -hmm. CDX chyba, coś, coś kiedyś o tym pisał, także Coraz więcej jest na ten temat informacji mm -hmm. i mam wrażenie, że staje się to coraz popularniejsze. No niewątpliwie. Takie próby ucieczki od podglądania przez innych będą coraz, coraz bardziej popularne. No i cóż, ostatni temat chyba nam został. Kto przygarnie sieroty? Tak, to Centrum Cyfrowe pisze na temat tego, co z utworami osieroconymi się będzie działo. No właśnie, działo. co to są utwory osierocone? To są takie, co do których nie można znaleźć ich autora i go zapytać o zgodę, mimo że ktoś by bardzo chciał, a wiadomo, że już raczej teraz nie czerpie z tego korzyści, tak, no bo to jest stary plakat, tak? który gdzieś niszczeje na strychu i się rozpada, a nie można go zeskanować i opublikować, bo, bo nie ma zgody autora, tak albo autor jest po prostu nieznany, nie wiadomo kto nim jest. No właśnie, mnóstwo takich prac się pojawiło w okresie, kiedy zabroniono autorom podawać autorstwa i nadal to się dzieje, przecież firmy podpisują umowy z, z autorami, którzy muszą zgodnie z tą umową zrzec się no, podpisywania swojej pracy. No tak, ale teraz to jeszcze od biedy jakoś można do tego dotrzeć, bo gdzieś to jest tam w tych dokumentach, tak, i niby ta firma przejmuje prawa majątkowe i ona jeszcze jakieś tam zgody mogłaby udzielić. No ale za parę lat, wiadomo, firma się no rozpadnie, właśnie. tak, mhm. i nie będzie śladu. No i tak właśnie się stało z tymi materiałami, które są właśnie nazywane utworami osieroconymi. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo i są na to różne pomysły, jak, jak rozwiązać ten problem, no bo chcielibyśmy móc z tego korzystać. W filmotece Narodowej znajduje się 160 osieroconych filmów fabularnych, 10 filmów zrealizowanych w latach 1939-1945 na emigracji oraz 140 przedwojennych filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, których twórcy są nieznani lub nie można do nich dotrzeć. A Biblioteka Narodowa posiada około 300 tysięcy osieroconych utworów, w tym utwory literackie, muzyczne, plastyczne, fotografie. No zbiór pewnie jest dużo większy, jeśli weźmiemy pod uwagę zbiory prywatne pewnie. te, które. Do której... no tego się w ogóle nie da oszacować nawet, no taka gigantyczna tego zapewne jest ilość. No i właśnie, i jaki jest pomysł? No, i jest pomysł taki, że dyrektywa unijna ma wejść w życie do października do października tego roku, ale i ma wprowadzać dozwolony użytek niektórych tych utworów, ale nie wiadomo, czy wejdzie. To jest rozwiązanie częściowe, więc tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No były też takie pomysły, żeby te utwory z takim opisem, że, że jeśli autor się zgłosi, no to, to stworzyć taki specjalny fundusz, żeby, żeby ci autorzy byli opłacani ewentualnie z takiego specjalnego funduszu, który będzie utworzony przez tych, którzy używają tych dzieł. To być może jest jakieś wyjście. Ja cały czas twierdzę, że to autor powinien Zastrzec, jeżeli nie chcesz, żeby coś było wykorzystywane i to powinna być jedyna opcja. No ale wiesz, możesz się dowiedzieć na przykład po pięciu latach, że twój dziadek coś tam zrobił takiego, że no masz do tego prawa, ale teraz nie wiesz o tym, a dowiesz się za jakiś czas, jak to dzieło stanie się słynne na przykład i babcia ci powie, no ale to twój dziadek zrobił. Tak, a tutaj tego w ogóle bym nie dopuszczał. Nie wiesz uważam, że... że to jest zasadne, żeby te prawa mogły być dziedziczone. A, no właśnie. Tak, no to jesteś tutaj dosyć postępowy w tej dziedzinie. Mam a, nadzieję. A, a, postęp, no dobrze. <głos> a, a te rozwiązania prawne będziemy śledzić, bo to Centrum Cyfrowe Projekt Polska się tym zajął, więc być może będzie też więcej informacji wkrótce na ten temat. No i cóż, i to chyba wszystko w takim razie na dzisiaj. Tak, to jest A, wszystko według naszego spisu, ale to w sumie dobrze, bo zaraz podejrzewam, że może się tu ktoś zacząć schodzić. Prawdopodobnie no pan tak, Woźniński niedługo przyjedzie, bo miał być chyba około 15, mhm. żeby, żeby być wcześniej, ale to jeszcze zobaczymy. Dobrze, to dziękujemy bardzo. W takim razie zapraszamy za tydzień i zapraszamy tutaj jeszcze do nas, bo do, tutaj do 20.30 mniej więcej będziemy na miejscu o 18:00 projekcja filmu bardzo interesującego, Trophy Numbers z polskimi napisami, chyba po raz pierwszy można będzie zobaczyć gdzieś w przestrzeni u nas. Film z YouTube'a, bo to właśnie też był problem z prawami autorskimi, bo nie można prezentować sobie tak filmów, bo ten film akurat nie jest na wolnych licencjach. Chociaż autor się bardzo starał, żeby był na wolnych licencjach, ale to jednak mu nie wyszło. I to jest właśnie przerażające no, wiesz, miał sponsorów, którzy opłacili jego podróże, no i potem, jak się tego z góry nie ustali, że to tak ma być, no to potem są duże problemy, bo o wiele trudniej jest wtedy się zgodzić na, na uwalnianie niż z góry wiedząc, że to będzie uwolnione i podpisując jeszcze do, do dodatku jakiś dokument. No ale w każdym razie jest ten film na YouTube i mamy też napisy, więc trzeba będzie to jakoś teraz połączyć i obejrzeć tutaj bo z YouTube'a można wyświetlać, e, jeśli to jest ze strony mhm. YouTube'a. A napisy mamy w, topi, w, w sensie wtopione? Nie. Mamy, mamy odzie, plik tekstowy. mamy plik, tak. E, to ja nie znam takiej metody, ale będziemy testować. Będziemy kombinować tutaj, tak. Będzie można w każdym razie obejrzeć na pewno. E, no to tak jak mówiłem, zapraszamy w takim razie za tydzień. Może Szymon się do nas dołączy też wtedy. Do usłyszenia. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Tadeusz. Mm -hmm. dobra, to dobrze.